Ponad tysiąc osób przybyło w sobotni wieczór 16 stycznia do katedry Rzeszowskiej, aby wysłuchać tradycyjnego koncertu kolęd w wykonaniu katedralnego chóru chłopięco-męskiego Cantores pod dyrekcją Marcina Florczaka. Rzeszowskie słowiki wraz z gościem specjalnym koncertu, tenorem Jackiem Ściborem, wykonali ponad 20 kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych. Niespodzianką wieczoru były m.in. kolendy w najnowszych, powstałych zaledwie kilka dni temu, aranżacjach krakowskiego muzyka Marka Pawła. Pełka i rzeszowskiego utalentowanego kompozytora młodego pokolenia Dominika Lasoty. Publiczność owacyjnie reagowała niemal na każdy wykonywany utwór, zwłaszcza w wykonaniu kolejnych solistów. Bartosza Czarneckiego, Pawła Cebuli, Alana Kowalika, Huberta Miki, Macieja Tyburczego, Mateusza Wajdy i najmłodszego z nich niespełna dziewięcioletniego Kajetana Pietruchy. Ogromny aplauz publiczności wywołało także wykonanie pięciogłosowego kanon Christmas przez piętnastu najlepszych sopranów i altów Marcina Florczaka. Churzystom akompaniował zespół instrumentalny w składzie Michał Jakubczak-fortepian, Dawid Kosakowski-gitara basowa i Mateusz Gębski-instrumenty perkusyjne. W kilku utworach towarzyszył im także opiekun chóru z ramienia kościoła ksiądz Julian wybraniec na wiolonczeli i Marcin Florczak, który wystąpił w podwójnej roli dyrygenta i skrzypka. Koncert prowadził prezes chóru Stanisław Żyacki. Zapraszam do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. Rozpoczynamy pastorałką w wykonaniu gościa specjalnego, świetnego tenora, Jacko Bora. Jan jest nutka, jest sam mojego, będę mu grał z serca obchodnego, kraj вермет докуде дечки chóru Płopięcowoemskiego Puericantora Zresowięzes, pan Stanisław Żyacki. Chór świętował 30-lecie niedawno. Pana staż w chórze. W tym roku minie 30 lat, odkąd jestem w chórze. Prezesem jestem od pół roku, a kiedyś na początku istnienia chóru również pełniłem tę funkcję. Sądzę, że ogromna satysfakcja jest po takim koncercie. Jednak słuchaczom trzeba uświadomić, że przygotowanie zespołu do koncertu, do wyjazdów to ogrom pracy. Tak, podstawą jest ta ciągłość historyczna chóru. Przejął ten chór Marcin Florczak i ciągnie tę pracę rozpoczętą przez Panią Biskupską wspaniale. Zresztą od pięciu lat wiernie mu sekunduje jako jego nieformalna prawa ręka. I... To, co dzisiaj mogli Państwo usłyszeć, to myślę, że się podobało, bo takiego aplauzu to ja już dawno nie widziałem i nie słyszałem. Może na 30-lecie był, a ludzi publiczności było dzisiaj, oni się w kościele nie mieścili. W tej olbrzymiej, przepięknej świątyni, jaką jest katedra, samo to świadczy o tym, że ten chór chyba spełnia swoją rolę, chyba jest potrzebny. Ta praca, której czasami mamy dosyć, widocznie jest potrzebna, skoro no, tu było ponad tysiąc ludzi, gdzie w Rzeszowie w zamkniętym pomieszczeniu ktoś liczy publicznie na tysiące. No chyba budka suflera w hali na podpromiu. <grystanie> Jakie są potrzeby chóru? Bo wszyscy pracują tutaj społecznie, prawda? Tak. Tak, pracujemy społecznie i tak bardzo chcielibyśmy, to jest moje marzenie, aby Marcin Florczak mógł żyć z tego, co robi, czyli z prowadzenia chóru, żeby nie musiał pracować jeszcze w dwóch miejscach, a pracuje i w Erdeku i pracuje też w szkole podstawowej, no a tutaj ciągnie ten chór społecznie, my razem z nimi tak bardzo mi się marzy, żeby gdzieś osadzić dyrygenta w jakimś miejscu, żeby się znalazł pracodawca, jeden, który by właśnie zatrudnił go i żeby on mógł ten chór prowadzić i myśleć tylko o tym chórze, wtedy. Wyniósłby ten chór na wyżyny. Wierzę w to, gdyby mógł się zajmować tylko i wyłącznie tym chórem. A przecież zrobił ogromną pracę ogromną przez te pięć lat. Mógłby I to jest największy nam. Piękny rodzaj sponsoringu, prawda? O tak, który zabiegacie. Tak, i ja myślę, że może, może trafi się jakiś Rockefeller, któremu się. Chór na tak spodoba, że zostawi go przy katedrze, ale wspomoże np. Marcina i powie Panie dyrygencie, proszę się nie zajmować niczym innym, tylko właśnie tym. To by było piękne. Organizację imprez macie do perfekcji. Wszystko tutaj gwałtownie znika po koncercie. Tak, w tej chwili chłopcy wszystko sprzątają, doprowadzają do takiego porządku, jaki zastali dwie godziny temu. To jest ta sprawność naszego chóru którą stworzył pan Marcin Florczak. Marzy nam się też, bo mówiliśmy o marzeniach, nie wiem, coś na kształt może szkoły churalnej, jaka jest w Poznaniu, no ale to trzeba woli, dobrej woli wielu ludzi i wielu instytucji. Skoro przychodzi tylu ludzi, jeszcze raz to powtórzę, no taki koncert jak dzisiaj, to myślę, że to jest potrzebne i ja myślę, że kiedyś dojrzeje ta myśl i znajdziemy zrozumienie u wielu osób, które nam po prostu pomogą stworzyć coś, co nie będzie amatorszczyzną, chociaż u nas to wygląda, myślę, na niezłym poziomie, tylko żeby to miało już znamiona pewnego zawodostwa. Jeszcze jedno pytanie. Czym dla Pana jest śpiew, chórze, ta praca? Wydaje mi się, że w tej chwili to jest nawyk. bo wstawanie o pół do siódmej w każdą sobotę od 30 lat to trąci pewnym nawykiem. Jest to oczywiście dla mnie wielka przyjemność, pewna odskocznia od, chociaż nie powiem, że od pracy, bo w pewnym sensie ja na przykład jak chodzę na hurto widzę swoich uczniów tutaj z gimnazjum numer 11, z czterech tutaj jest, więc nawet nie jest to oderwanie od pracy. Jest to pewna pasja, przyjemność, no jak ciarki przechodzą człowiekowi po plecach, kiedy słyszy śpiew huralny, to myślę, że jest to takie pewne katarzis i chociażby dlatego też warto chodzić i również z przyjaźni dla Marcin'a. Pan Marcin Floczak jest dzisiaj z nami. Myślę, że wielka praca. To ciężka praca, ale satysfakcja z wykonanej dobrze pracy jest tym większa, im więcej się przyłożyło do tej pracy. To nie jest tylko tak, że ja pracuję, mam dużo pomoc pana prezesa Stanisława Żerackiego, dużo pomoc rodziców tych młodych chórzystów, bo gdyby nie rodzice, to by wielu chłopców nie chodziło na te próby, ponieważ tych chłopców trzeba dowozić codziennie w poniedziałki, w piątki i w te sobotnie poranne próby. Jednak z czasem oni się przyzwyczajają i czują potrzeba chodzenia i śpiewania w tym chórze. Dlatego jestem zawsze dumny z wykonanej pracy, ponieważ chłopcy potrafią się zmobilizować na koncercie i potrafią dać siebie maksymalnie 100%. Śpiewacie, czasami bardzo trudne opracowania, bardzo trudny repertuar. Chór już nie boi się niczego. Chłopcom bardzo się podobają trudne utwory, ponieważ jest to dla nich kolejne wyzwanie. Jak śpiewaliśmy, uczyliśmy się w tym roku opracowania Mizerny Cichy Marka Pawełka. Jest to nowe opracowanie, jest to utwór na cztery głosy męskie, gdzie jest dużo septym i non i zejść sekundowych. Starszym chłopakom bardzo się to spodobało, chociaż wiedzieli, że jest to bardzo ciężkie. Jednak z większą chęcią i z większą mobilnością chodzili na te próby, aby zmierzyć się z tym utworem, z tą kompozycją, którą wykonali właśnie na dzisiejszym koncercie. Młodym chłopcom, którzy śpiewali na pięciogłosowy, też się podobają takie wyróżnienia, że mogą zaśpiewać utwory ciężkie, które są wykonywane nie tylko przez inne chóry, ale też przez chóry profesjonalne. Pan właściwie jest wychowankiem chóru, możemy tak powiedzieć, prawda? Wychowankiem chóru nie jestem, ponieważ przyjechałem do Rzeszowa dopiero studiować i dopiero po studiach tak naprawdę pani biskupska A. mnie zauważyła i dopiero tak naprawdę ja się sam uczyłem z tym chórem pracować i chór uczył mnie. O tyle, on, można powiedzieć, że Tyle co ja nauczyłem chórzystów, tak samo tyle oni mnie nauczyli, ponieważ uczenie się i dyrygowanie chórem mieszanym jest troszeczkę inne niż chórem chłopięcym. To jest duży aspekt wychowawczy który jest składziony, żeby ci chłopcy pracowali i śpiewali. Jak pan obejmował ten dwór kilka lat temu zastanawiałam się, czy pan nie jest za młody, żeby zapanować nad taką grupą młodych ludzi, którzy potrzebują radości, potrzebują wiecznie ruchu, Trzeba mieć oczy, jak się to mówi, naokoło głowy, głowy, a jednak okazuje się, że oni pana słuchają. Dyscyplina jest. Jest dyscyplina, ale to nie jest tak, że to jest tylko ze względu na mnie, jak przyjmowałem chór, to bardzo się bałem na początku oczywiście zmierzyć się z tym wszystkim, ponieważ chór liczył wtedy już 25 lat, ale chłopcy starsi którzy śpiewali już w tym chórze wiele, wiele lat. Bardzo im zależało, żeby to kontynuować. Chłop, starszym chórzy są takim jak pan Stanisław Żeracki, który śpiewa w tym chórze tyle, ile ma lat chór i rok mniej. Zależało, żeby to przetrwało, ponieważ jest to taka ikona też Rzeszowa i Podkarpacie, ponieważ tych chórów jest w Polsce mało, a naszym marzeniem jest, aby tych chórów było coraz więcej. Też specyfika tego chóru polega na tym, że dużo chłopców przychodzi i odchodzi, ponieważ chłopcy mutują i przychodzą do wyższych głosów, a potem też uciekają na studia do Krakowa, do Warszawy. Jednak ci starsi panowie ich chórzyści bardzo im pomagali na samym początku, żeby nauczyć się tych wszystkich rzeczy, spotkań z rodzicami, w specyfiki też nauki tego chóru. Więc myślę, że gdyby nie ich wiara i pomoc, to by pewnie to nie przetrwało. Tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to nie tylko jest sam dyrygent. Dyrygent tylko przychodzi i, tak jak mówi nazwa, dyryguje. Ale to jest praca wielu wielu osób. Pan Stanisław Żyracki powiedział publiczności, że bardzo trudny rok za wami, no nie wiadomo czy ten, który się rozpoczyna będzie łatwiejszy. Co w tym ubiegłym roku się wydarzyło? W ubiegłym roku to był rok najcięższej pracy chóru bodajże w jego historii, ponieważ począwszy od stycznia kilku koncertów wyjazdowych w styczniu, Robczyce, Jarosław, Zarzecze no i oczywiście Rzeszów. Potem mieliśmy w maju występ z panią Justyną Steczkowską, w czerwcu mieliśmy koncert jubileuszowy i występy w Wiedniu, w Watykanie i w Rzymie. Później mieliśmy czterodniowy kongres w Poznaniu, rozpoczęliśmy tym samym rocznicę 1050-leścia Chrztów Polski. Ten kongres się w to wpisał. Mieliśmy później występ przy otwarciu muszli koncertowej. Bodajże w październiku, w listopadzie występowaliśmy z zespołem Piersi. W koncercie my Polacy w Rzeszowskiej Fiharmonii. Także działo się bardzo dużo. Wydaliśmy jeszcze album w międzyczasie. Za dwa tygodnie czeka nas konkurs tutaj w Rzeszowie. No i później kolejne plany, o których może przy innej okazji powiem. Pytała jeszcze Pani, dlaczego osobiście ja chodzę na ten chór. Chciałem dodać jeszcze, że jak przychodzę na próby i widzę, ilu chłopaków Marcin Florczak gromadzi wokół siebie, przez te kilka lat jest ich coraz więcej i widzę 50 małych chłopców, którzy chodzą co sobotę na próbę, to jakby czasami człowiek chciał się do, zostawić, to nie można tego zostawić. Nie można, bo ci chłopcy, oni potrzebują pewnego kierowania, prawda? No, potrzebują Marcina, no, potrzebują pewnie trochę mniej, żebym tam trochę pomógł i szkoda tego by było zostawić, ktoś to musi prowadzić. My jeszcze tylko musicie panowie zadbać, żeby ten chór, po tych młodych ludzi w czerwonych kamizelkach wychowanków pana Marcina jest coraz więcej, tych panów w czarnych garniturach jakby trochę mniej trzeba zadbać, żeby to nadal mógł być chór chłopięco -mełski. Ci chłopcy niedługo... Głowę daje, będą śpiewali, jeżeli tylko Marcin będzie prowadził ten chór, głowę daje, że ci chłopcy przejdą do tenorów i do basów. Duże podziękowania się należą tutaj rodzicom, którzy przywożą te dzieciaki na te próby, na te msze, tylko to jest logistyczne wyzwanie dla nich ogromne. Bardzo dziękujemy Kościołowi za opiekę nad nami. Dziękujemy władzom miasta, które też nam pomagają, bo przecież piszemy projekty i z tych projektów są też pieniądze, więc czujemy tę opiekę władz miasta i dziękujemy też władzom samorządowym województwa podkarpackiego. Też jest również pomoc, no choćby w postaci pewnych umów, czy w tamtym roku choćby nagroda dla naszego chóru. To jest wszystko bardzo ważna pomoc. Jesteśmy własnością diecezji, parafii, miasta i województwa. No i reprezentujemy Polskę. Będziemy trzymać kciuki. Jak będziecie jeździć na konkursy, będziemy przychodzić na koncerty. Życzę panom, chórowi u progu Nowego Roku bogatych darczyńców. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.